po prostu jeśli zostałabym tam minutę dłużej, mogłabym zasnąć, powiedziałam. Złapał się za pierś, jakbym wbiła mu nóż w serce. Moje delikatne ego, jęknął. Chodź tu, wiedźmo, pobawimy się w nowożeńców. Zdejmiemy z ciebie te wszystkie fatałaszki i popracuję nad podniesieniem ci odrobinkę ciśnienia. Co ty na to? Jego głos ociekał seksapilem.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 Ludzie nie oddychają za dobrze pod wodą. Odpowiedziała i zaśmiała się z własnego dowcipu. Odeskortowaliśmy ją do ośrodka. Po drodze zadzwoniłam do Henryka Kramera. Było już po północy, ale odebrał od razu. Złapaliśmy jeziornice. Potrzebuję podwózki do enklawy, powiedziałam. A to mogę zrobić. Nikt mi nie może zabronić. Czyli już po wszystkim? Zapytał jeszcze.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 Obejrzałam fragment ciała z bliska. Bez wątpienia ludzka, prawie na pewno męska, wyrwana ze stawu biodrowego siłą. Ciągle widać było strzępy rozerwanej skóry i ścięgien. Stopień rozkładu, gdy uwzględniłam wodę i temperaturę, sugerował, że to mógł być kawałek pierwszego zaginionego. I jeszcze jedno. Ślady zębów na pewno nie należały do jeziornicy czy zwykłych ryb, które mogłyby mieszkać w białym stawie.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 W końcu nawet na namiestniczce należy się wolna niedziela raz na jakiś czas. Zresztą to nawet nie była moja jurysdykcja. Podziękowania Przemkowi Romańskiemu i całej ekipie sqn bo bez ich pomysłu na antologię wspierające WOŚP większość tych tekstów by nie istniała. I wszystkim, którzy kupowali antologię, by wesprzeć cel, pozwalając nam co roku bić rekordy. Obserwowanie tego corocznego wyścigu i podnoszenia poprzeczki to mój ulubiony sport. Mój odpowiednik olimpiady, którą wszyscy uczestnicy wygrywają. I dziękuję tym z moich czytelników, którzy kupowali antologię, choć nie czytywali e-booków i pytali, kiedy wreszcie papierowe wydanie. Wreszcie właśnie nastąpiło. Czytali Vanessa Aleksander, Laura Breszka, Zuzanna Galia i Marcin Popczyński Wydawnictwo SQN dziękuję za wysłuchanie audiobooka. Opieka redakcyjna Przemek Romański, Kamil Misiek i Kasia Kotynia. Jeśli spodobała Ci się książka, sięgnij po inne audiobooki z opowiadaniami Anety Jadowskiej. Cztery żywioły magii i harde bestie.